Portal Konstancin.com przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Przydrożne krzyże Kapliczki są wdzięcznym i ciekawym elementem naszego krajobrazu. Podróżując przez Mazowsze, Warto zwrócić uwagę na ich umiejscowienie przy drogach. Dzięki temu można często rozpoznać, czy trasa wiedzie jedną ze starych dróg, od wieków służących jako szlak i trakt handlowy, czy też została w tym miejscu wybudowana dopiero w czasach komunikacji samochodowej. Stare drogi zawsze mają skrzyżowania z polnymi ścieżkami, nawet jeśli są one już nieużywane i nie da się w nie zjechać, przy których najczęściej stoją kapliczki stawiane niegdyś na rozstrajach dróg, gdzie diabeł ogonem zamiatał. Obiekty takie obfituje szczególnie Mazowsze Północne i Wschodnie oraz Warmia i Mazury, lecz i okolice Konstancina Jeziorny posiadają kapliczki i krzyże. Warto czasem rozejrzeć się, podążając drogą z Konstancina do Wilanowa i przyjrzeć krzyżom za Powsinem, a także jadąc w przeciwnym kierunku, krzyżom umieszczonym przy drodze do góry Kalwarii. Krzyżem przydrożnym jest ten pochodzący z 1856 roku, umieszczony na kopcu przy Mirkowskim Stawie. Układ dawnych dróg został zatarty, lecz nadal jest czytelny. Tu rozchodziły się niegdyś groble, po których dotrzeć można było do Obór, Fabryki Papieru oraz habdina, nieistniejącą już trasą biegnącą przez obecną oczyszczalnię. Warto zwrócić uwagę, iż choć krzyż pochodzi z połowy XIX wieku, upamiętniać może powstańców padłych w walce w roku 1831. Powyższe. Potwierdzałaby zachowana wzmianka o niewielkim starciu, jakie wycofujące się Wojsko Polskie stoczyło w papierni z kozakami. Krzyżem przydrożnym jest również tzw. Krzyż Papieski, znajdujący się przy pomniku poległych w jeziorni, obok postoju taksówek. Jest to krzyż umieszczony na rozstaju dwóch dróg i miał on zastąpić stojący w tym miejscu od XIX wieku drewniany krzyż. Potwierdza nam to mapa z tego okresu, gdzie krzyż ten oznaczono. Krzyż w tym miejscu mógł być ustawiony od dawna, bowiem tu spotykały się Szlak Wilanowski i Służewski. Na mapie oznaczono także inne rozstajne krzyże, jak chociażby nieistniejący obecnie przy skrzyżowaniu obecnych ulic Warszawskiej i Borowej, od niedawna zastąpionym przez rondo, choć znajduje się tam ciekawa kabliczka przydomowa. Równie starą proweniencję ma krzyż ustawiony na skrzyżowaniu ulic Wilanowskiej i Odlasu lecz temu akurat nie sposób się dziwić, wszak tu biegnie stara droga z Obór w kierunku Łubnej, Baniochy i Piaseczyńskiego Szlaku. Krzyże i kapliczki stawały się czasem także znakami granicznymi i wówczas oznaczano je na dawnych mapach jako nietrwałe elementy krajobrazu, nie pojawiały się jednak w dawnej kartografii, za wyjątkiem map szczegółowych, sporządzanych przy sprzedaży bądź podziale dóbr. A ci wówczas oznaczano tam jedynie kapliczki, a nie drewniane krzyże. Czasy, gdy, jak głosiło znane w księgach wojskowych, powiedzenie, iż na mapach cywilnych jest wyłącznie to, co potrzebne, a na mapach wojskowych wszystko, co tylko się tam zmieści, miały dopiero nadejść. Stąd na mapach z początku XIX wieku odnajdujemy jedynie krzyż stanowiący znak graniczny między Dobrami Potulickich a Szymanowskich w Kawęczynie. Krzyż w tym miejscu przetrwał do dnia dzisiejszego, choć pamięć o jego znaczeniu już dawno się zatarła, podobnie jak i zmieniły się granice dóbr. Lokalny Nepomuk, znajdujący się przy Starej Papierni, oznaczony został na mapie wykonanej na potrzeby sprzedaży papierni w roku 1812. Oznaczono w ten sposób figurę Jana Nepomucena, która pochodzi z XVIII wieku. W wielu tutejszych wsiach wraz z początkiem maja rozpoczynają się przy krzyżach i kapliczkach nabożeństwa, choć zwyczaj zanika tak samo na Urzeczu, jak i wreszcie kraju. W naszych okolicach coraz szybciej, gdyż podlegają one akulturacji związanej z bliskością Warszawy. Warto wiedzieć, iż tradycja ta w diecezji warszawskiej wprowadzona została dopiero w roku 1863. Jednakże już pod koniec XIX wieku w większości tutejszych wsi, oddalonych od siedzib parafii w Słomczynie i po wsinie, gromadziło się wiele osób. Najstarsi mieszkańcy wspominają z przekazu swoich babci dziadków, iż odbywało się to najczęściej późnym wieczorem po zakończonej pracy na polu, a w nabożeństwach brały głównie, głównie udział kobiety i dzieci. Odśpiewywano litanie loretańską. We wsiach nadwiślańskich, jeszcze w latach 50. przy kapliczkach gromadzili się przede wszystkim młodzi, bowiem jak zapamiętano, starsi nie mieli na to czasu zajęci pracą. Kapliczki były wówczas miejscem spotkań, w tym nieistniejącym już świecie, gdzie młodzi mogli spędzać razem czas i odprowadzać się nawzajem do domów. Kapliczki znikają wśród powstałej infrastruktury i dziś trudno sobie wyobrazić, że dawniej stały pośród lasów czy łąk. Zabudowa nieubłaganie przybliża się do Konstancina Jeziorny, a gmina stała się częścią aglomeracji, choć zarzucono na szczęście plany z końca PRL-u, mające na celu administracyjne połączenie ze stolicą. Jednak pola powoli się zabudowują. Niedawna rozbudowa drogi sprawiła, że zacierają się widoczne odległości między dawnymi wsiami. Zniknęły już rosnące przy tej trasie drzewa. Wkrótce jedynym widocznym śladem między Bielawą a Powsinem będzie stojąca wśród zabudowań tabliczka, podobna do tych informujących o wjeździe do Marek czy Raszyna, gdzie trudno dostrzec, iż wjeżdża się do innej miejscowości. Gmina w ciągu ostatnich dwóch dekad straciła rolniczy charakter. Przestawia się powoli na profil turystyczno-usługowy i sprowadza się do niej coraz więcej osób, traktując Konstancin jak przedmieścia. Stąd i dawne zwyczaje zanikają na naszych oczach. O krzyżach i kapliczkach warto poczytać także w darmowym e-booku autorstwa Adama Zyszczyka, dostępnym na portalu konstancin.com, a także obejrzeć tam serwis zdjęciowy poświęcony kapliczkom na terenie gminy Konstancin Jeziorna.